Czarna Kokarda to antologia, nazwijmy to, amatorskiego horroru. Nie jest to do końca prawdą, bo oprócz debiutantów znajdują się tutaj też nazwiska znane już w środowisku fanów horroru, ale cały zbiorek został wydany niszowo i zawiera sporo młodej krwi, by w ten sposób go określać. Ja strasznie lubię self-publishing, również ten elektroniczny, ale jeśli ktoś zadaje sobie tyle trudu, by wypuścić w mikronakładzie książkę papierową, to lubię to jeszcze bardziej. I staram się wspierać takie inicjatywy i powiększać swoją biblioteczkę o takie właśnie perełki. Czarna Kokarda to jest zbiorek, który pierwotnie miał ukazać się w zwanej serii Biblioteka Czachopisma. Samo Czachopismo to natomiast magazyn, który ukazywał się w sprzedaży na przełomie 2007 i 2008 roku w dużej dystrybucji i który przetrwał pięć numerów. Ja od początku, po dziś dzień jestem fanem Czachopisma. Sami kiedyś przymierzaliśmy się do wydawania czegoś w ten deseń, ale ani my nie planowaliśmy, ani ci, którzy później faktycznie wydali kilka numerów następcy Czachopisma, nie kierowali już tego tylko do fanów horroru. Pismo to był magazyn, który nie aspirował do bycia czymś ambitnym. Do propagowania kultury grozy, czy pokazywania, że horror to nie tylko flaki, krew i cycki. To było pismo skierowane właśnie do miłośników takiego horroru. I choć ja po premierze każdego numeru wytykałem całą listę błędów, to i tak każdy kolejny czytałem od razu, od deski do deski. Sam opublikowałem tam kilka tekstów i do dziś strasznie brakuje mi takiego magazynu. A mówią o nim dlatego, że Czarna Kokarda ma swoje korzenie jeszcze w Czachopiśmie. To tam ogłoszony został konkurs na opowiadanie z gatunku horroru. Tam opublikowana została pierwsza lista autorów ze zbiorku i pierwsza wersja okładki, która choć także słaba, to jednak jest lepsza od tej finalnej. Ostatecznie też z listy autorów wyleciały trzy nazwiska. Sebastian Imielski, Dawid Juraszek i Emil Strzeszewski. Pismo padło, ale ewoluowało wydawany do dziś internetowy Ezin Grabarz Polski. A po mniej więcej roku od startu Grabarza do sprzedaży trafiła też omawiana antologia. Przy czym była to sprzedaż tylko internetowa. Nakład był mocno ograniczony i numerowany. Pojawiło się kilka aukcji na Allegro i nakład miał być uzależniony od ilości kupujących. Czyli książki miały być drukowane partiami po zamknięciu każdej aukcji. Mój egzemplarz ma numerek 102. Książkę można było kupić w 2009 roku i tylko przez ten krótki okres, po czym teoretycznie stała się historią. A mówię teoretycznie, gdyż niedawno ruszył oficjalny skleping Grabarza Polskiego, do którego podlinkuję w poście, i tam można było też zaopatrzyć się w resztki nakładu Czarnej Kokardy, która na chwilę obecną jest towarem niedostępnym, no ale skoro ruszył sklepik, to pewnie prędzej czy później pojawi się jakiś dodruk. Pozostaje pytanie, czy warto wydać te 18 zł. A biorąc pod uwagę, że na całość składa się 11 opowiadań plus wstęp i zajmuje to tylko 180 stron objętości, to pozwolę sobie w dwóch, trzech zdaniach o każdym z tekstów coś powiedzieć. Zaczynamy od wstępu Barbary Lawrence, który w 90% składa się z notek na temat poszczególnych opowiadań, i ja traktowałem go jako posłowie do każdego tekstu, czytając na bieżąco po każdej lekturze. Ogólnie to brakowało mi w tym zbiorze jakichś informacji o każdym z autorów i ten wstęp trochę to rekompensował. Pierwsze opowiadanie, Drzemka w ziemi, Dawida Kaina, to bardzo dobre otwarcie. Ja przyznam, że od czasu debiutu Kaina w Pikniku w piekle... Miałem raczej znikomy kontakt z jego twórczością Śledziłem jego dalsze losy Czasem przeczytałem jakiś pojedynczy tekst Ale za autorskie zbiory się nie brałem I byłem autentycznie pod wrażeniem tego jak literacko rozwinął się ten autor Drzemka w ziemi to świetne opowiadanie z gatunku political fiction Momentami absurdalne, groteskowe, napisane z ironią Ale też trzeba podkreślić, że napisane świetnie Drugi tekst w kolejce to amator Huberta Szychowiaka, który w tych kilku recenzjach, jakie znalazłem w necie, zbiera same negatywne opinie. Ja zgadzam się, że temu tekstowi brakuje wiele, ale też absolutnie nie podzielam tak bardzo negatywnych opinii. Ja jestem fanem slasherów i doceniam większość przykładów zabawy tym podgatunkiem i wszelkie próby ciekawego wyśmiania go. Uważam, że amator ma fajny pomysł i nie najgorsze wykonanie, i ja bawiłem się całkiem przyjemnie podczas lektury, a takie jest zadanie slasherów. Choć oczywiście zgadzam się, że to takie opowiadanie, które wpada i wypada od razu z głowy i pewnie dobrze, że znalazło się jako pierwsze, bo jednak na tle kilku pozostałych tekstów no, ono wypada coraz gorzej. Trzeci, powrót do przyszłości, Mateusza Spychały, to jest mój pierwszy kontakt z tym autorem. I jest to kontakt zdecydowanie udany. To jest w zasadzie monolog głównego bohatera, który opowiada swoją historię, napisaną bardzo dobrze i fabularnie ciekawą. Choć dla mnie na razie to cały czas za mało, by powiedzieć coś więcej o twórczości spychały. Czwarte w kolejce jest tytułowe opowiadanie autorstwa Elizy Barło. I ten tekst został dość mocno skrytykowany w necie. Co jest w zasadzie mało zaskakujące, bo to zwycięski tekst w konkursie, a takie i ocenia się surowiej i ogólnie ludzie krytykują zwycięzców wszelkich konkursów. Niestety tym razem ja muszę się zgodzić z większością opinii, a nawet pójść co dalej. Nie znajduję żadnych plusów w opowiadaniu Czarna Kokarda. Literacko słabe, postacie kuleją, dialogi drętwe, fabularnie nijakie. Jeśli miałbym coś wyróżnić, to zakończenie, które jednak także było mocno krytykowane. Nie rozumiem decyzji jury, bo nawet najsłabszy do tej pory amator był w moim odczuciu znacznie lepszym tekstem i tak naprawdę Czarna Kokarda jest najsłabszym opowiadaniem z antologii pod tytułem Czarna Kokarda. I w tym momencie dochodzimy do opowiadania, którego no ja się troszkę obawiałem. Bo jak wiadomo, ja nie jestem fanem Roberta Cichowlasa. I tutaj uwaga, uwaga, cholera podobało mi się. I to tak nawet bardzo. Opowiadanie krótkie, ciekawe i całkiem fajnie napisane. Okej, okay, jest kilka rzeczy, które w przypadku normalnego wydania powinna poprawić korekta. Tradycyjnie jest kilka wymyślnych przymiotników, które powinno się napisać prościej, ale ogólne wrażenia po lekturze są bardzo pozytywne. Nie wiem, czy podobnie oceniłbym ten tekst, gdyby znalazł się w antologii pokroju 11 Cięć czy 15 Blizn, gdzie znalazłby się w zestawieniu z inną ligą pisarską. Ale i tak z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jest to znacznie lepsze opowiadanie Roberta Cichowlasa niż to, które omawiałem podczas recenzowania 11 Cięć. Choć zaznaczam, że do bycia fanem pisarstwa Roberta nadal mi daleko. A i jeszcze jedno, zapomniałem o tytule, a ten w dostępnych w necie recenzjach był chyba najbardziej wychwalany. Krwawissimo. Kolejne dwa opowiadania są w zasadzie bliźniaczo podobne i chyba nie najlepiej się stało, że trafiły do książki jeden po drugim. Oba bardzo krótkie i oba ograniczające się w zasadzie do opisów tortur. Kazimierz Kirch junior i Łukasz Radecki w swojej misji historii nieprawdziwej wzięli na warsztat fanatyzm religijny. A Jagoda Skowrońska w Ona i On Historia Miłosna opisuje fetyszyzm i dewiacje seksualne. Oba teksty całkiem sprawnie napisane, ale też dość szybko wypadają z pamięci. I pewnie każdy z osobna zasłużyłby na oddzielne omówienie, ale niestety są tak podobne, że ja ograniczam się do porównania. Do mnie bardziej trafił tekst Jagody, Choć nie umiem do końca uzasadnić dlaczego. Może dlatego, że nie sili się na motywowanie bestialstwa bohaterów. Oni robią to, bo lubią, a nie pod płaszczykiem wiary. A tematyka religijna u Krycza Radeckiego znów nie do końca do mnie trafia. Następny w kolejce jest Rafał Chojnacki ze swoją cmentarną opowieścią. I tutaj skorzystałem z wersji audio, którą przygotował Jacek Brzezowski, w 27. odcinku swojego podcastu Tchnienie Grozy. Sam tekst trafała i mógłbym w zasadzie nagrać sobie regułkę i wklejać ją przy każdym opowiadaniu. Napisany sprawnie, fabularnie nie najgorszy, ale też niczym nie powala i zapewne szybko wyleci mi z pamięci. Jest to połączenie klimatycznej historii cmentarnej z nowymi realiami, które wyszło ciekawie, ale to nadal nie jest tekst, który wybijałby się poza resztę. Dalej czeka na nas gra Tomasza Graczyka, opowiadanie, które zbierało raczej kiepskie opinie i niestety muszę się zgodzić, że jest to jeden z najsłabszych tekstów z tej antologii. Bohaterowie nienaturalni, dialogi drętwe, a sam pomysł bardzo słaby, przewidywalny do bólu, nieciekawy i niestety kiepsko wykonany. Początek czytało się nawet całkiem przyjemnie, ale od momentu, gdy pojawia się pierwsza ofiara, mamy już równie pochyłą. Do tego moim zdaniem było tutaj za dużo pomyłek i powtórzeń, które oczywiście w normalnym wydaniu powinna wyeliminować dobra korekta. Natomiast spowiedź Michała Galczaka to pierwsze z opowiadań pozakonkursowych i pierwsze, które chyba dotąd nie zostało jeszcze nigdzie negatywnie ocenione. Ja przyznam, że do mnie kompletnie nie trafiło, w zasadzie skończyło się zanim się dobrze zaczęło, ale rozumiem, co takiego podoba się innym recenzentom i sam nie mam żadnych zastrzeżeń. Ale też w mojej głowie ten tekst nie pozostanie raczej na dłużej niż pozostały. Ostatnie opowiadanie to Zmieniacz Pawła Brudzkiego, fabularnie bez rewelacji, ale napisane doskonale. I w zasadzie płynie się przez tekst. Posunę się nawet o stwierdzenie, że warsztatowo jest to najlepszy tekst tej antologii. Niestety, jeśli miałbym pokusić się o jakiś mały ranking, to nie umiem powiedzieć, kto zajmuje tutaj pierwsze miejsce. Większość tekstów jest na równym, raczej przeciętnym poziomie. I tak jak już powiedziałem wcześniej, ciężko mi ocenić, jak odebrałbym te opowiadania, gdyby znalazły się w pierwszoligowym towarzystwie. W przypadku czarnej kokardy mam wrażenie, że działa zasada Ligi Okręgowej, czyli jeśli dwie drużyny prezentują podobny poziom, nieważne jak słaby, to mecz i tak ogląda się przyjemnie. Absolutnie nie twierdzę, że teksty zawarte w tym zbiorze są słabe, ale też żaden z nich raczej nie pozostanie na dłużej w mojej pamięci. Na 11 opowiadań 2, no 3 są słabe. Osiem na granicy przeciętnych i dobrych, przy czym bliżej tych przeciętnych. Sama antologia natomiast, tak jak już powiedziałem, ma wartość ze względu na swoją niszowość i ja cieszę się z zakupu i z faktu, że mam takie coś na półce. Strasznie doceniam to, że komuś chciało się coś takiego zrobić i naprawdę czytałem ten zbiorek z przyjemnością. Mam jednak nadzieję, że grabasz nie zrobi wznowienia, bo wtedy to co limitowane stanie się ogólnie dostępne, choć to nadal zapewne jakieś szalenie wielkie nakłady nie będą. Czytać na własną odpowiedzialność? Ja cieszę się z zakupu, ale to każdy z was wie, co lubi, i czy te 18 zł na taki tomik będą wyrzuconymi pieniędzmi, czy nie. Oczywiście o ile będzie jeszcze możliwość, by kupić tę książkę. Can you take me home?